Agaton Giller, Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854, odcinek siódmy, dokończenie części trzeciej i początek czwartej. Skrzypce zgłuchły, Lud po obiedzie rozszedł się i na rynku siedlec pusto odszedłem od okna i zacząłem chodzić po izbie. Żołnierze przybliżyli się i zaczęli rozmowę o napadzie na odwach Pantaleona Potockiego wraz z Kociszewskim i z Dżarskim w roku 1846. W drzwiach został ślad kuli, która przez okno wpadłszy, powaliła żołnierza i utkwiła we drzwiach, Pokazywali mi inne jeszcze ślady tego śmiałego napadu, jako to szczerby w murze w oknie. Obejrzałem je pełen szacunku dla dzielnych ludzi, którzy w razie pomyślnego końca byliby słabieni jako bohaterowie, a dla upadku sprawy, którą rozpoczęli, są zapoznani i awanturnikami nazwani. Byli oni w swoim rodzaju wielkimi, wykonali jak mogli swój obowiązek, odważyli się na zaczęcie ogromnej i trudnej walki, więc niepowodzenie bardzo łatwe do pojęcia. Nie powinno niesprawiedliwych obmów na nich ściągać, na nich, którzy śmiało mogą być postawieni, obok młodzieży 29 listopada. Część czwarta zasiedlcami kraj jak dotąd płaski, bory ponure, karczmy przy drogach, wsie wśród pól, widoki to zwykłe, pospolite, a jednak tak przyjemne, różne, iż zdaje się, Żaden malarz nie wyczerpie tego bogatego materiału, jaki natura nasuwa mu pod pędzel. Wokoło chat zakwitły sady. Kwiaty jabłoni różowo-białe okryły wszystkie gałęzie i gałązki drzewa. Umalowały i otoczyły niby bukietami skromne chałupki, przy zarumienionym kwiecie jabłoni Śnieżny kwiat wisien Ślicznie się odbija Zboża już znacznie od ziemi odrosły I falują pod wiatrem W powietrzu ciepło I zapach przyjemny Wiosna Zupełnie wiosna w lasach W borach, na roli i łąkach W sadach i ogrodach Wszędzie wiosna, a i w sercach ludzi tej ziemi wiosna panuje Widoki niestrojne i nieświetne, lecz równe, zielone i gospodarskie Otulone we mgłę błękitnawą, łatwo przeniknioną okiem Która nadaje im wyraz tęskny, nieskończony, nieograniczony jak przeczucie. Obyczaj Polski podobnie jak ziemia polska, otwarty, szeroki, obfity w pociechy duchowe i zbożowe. Przyjmą cię, ugoszczą, uczęstują wesołem i szczerem słowem, chlebem pszennym, pokarmem sytym. Jak w ziemi polskiej dawne mogiły, tak w obyczaju polskim Wspomnienia dawnej swobody I życia Och, przejmą cię tęsknotą Rozrzewnieniem Zwrócą myśl W czasy ubiegłe Obudzą przeczucie Przyszłych Zwracamy się ciągle Do przeszłości Bo ona wystawia się nam Jako skarbnica życia Ma w sobie ducha i krew zwracamy się do niej, bo ona jak młodość, o której się ustawicznie wspomina. Bogatą jest w wolne, natchnięte wypadki, w szały i cnotę. Tak różne od zwykłych, od dzisiejszych. Przeszłość nasza ma charakter zupełnie inny różny od wszystkich historii Europy i Azji. Czyż dlatego, że nie byliśmy jak inni, że szliśmy swoją, a nie cudzą drogą? Czyż dlatego jesteśmy niżsi od innych? Nie mamy wielkości politycznych w rodzaju Gizota, Tirsa, nie mamy wielkich dyplomatów jak Metternich, Talleyrand, Palmerston, ale mamy ludzi jak Oleśnicki, Zamojscy i inni, którzy we wszystkich działaniach i stosunkach zostawili ślady polityki i dyplomatyki, według Chrystusa, która nie chce cudzego, swojego nie daje, obowiązku nie nagina do okoliczności, nie intryguje, nie oszukuje, ale idzie. Prosto szczerze do celu pracuje sumienie. Byliśmy często ciągle oszukiwani, bo byliśmy zacnotliwi, zapoczciwi. Trzeba było być podstępnym i przebiegłym. Łatwo wierzyliśmy, bo byliśmy chrześcijanami, gdy cała polityka Europy i dyplomatyka była chciwą, rozumną, jak Kupiec z złą jak poganin. Padliśmy ofiarą rozumnej, pogańskiej polityki Europy, bośmy nie chcieli i nie umieli zastosować się, zrobić się takimi jak ona. Nie mieliśmy mądrze zorganizowanej władzy centralizującej, która tak łatwo przenaradawia ludy, ogranicza osobistości, skupia wszystkie dążenia, daje siły, zabezpiecza porządek, ale niszczy wolność i życie. Nie mieliśmy tego. U nas była organizacja decentralizacyjna. Władza króla wykonawcza była tak ścieśniona, bezsilna, iż często kraj znajdował się w położeniu, jakby władzy wykonawczej nie było wcale. Była ona tylko okiem nad państwem, w którym wszystko według woli samodzielnie i niezależnie rozwijało się. Miłość ojczyzny i wolności skupiała, łączyła, porządkowała i broniła kraju. Zastępowała u nas wojsko i biurokracją, za pieniądze mające utrzymywać porządek i bezpieczeństwo w państwie. Cnota była pierwiastkiem tej słabej w środki władzy, miłość jej zasadą, szczęście wszystkich jej Dążeniem. Nie ujęła nas formy przymusowe, systematyczny gwałt rządu, nie szliśmy w historii drogą niewolników, lecz drogą ludzi wolnych, dojrzałych, radzących osobie. sobie, w monarchiach samowładczych lub źle konstytucyjnych, jak Prusy. Narodu prawie nie ma, bo każda sprawa nie ma inicjatywy z narodu. Naród nie działa według swego przekonania i natchnienia. Narody tam nie żyją historycznie. Historia tych państw jest historią panujących, a nie narodów. U nas zaś każdy wypadek, każda ustawa, wojna, każdy hałas i głupstwo historyczne, każda wielkość i mądrość historyczna były narodowymi, bo rząd nie przymuszał, nie gnębił, nie eksploatował narodu, lecz naród sam działał i rządził. Charakter takich politycznych instytucji i państwa zabezpieczał wolności osobiste i dozwalał im swobodnie rozwijać się. Cnota Miłość kraju interes dobrze zrozumiany były, jak powiedzieliśmy wyżej, jedyną pobudką działania i zarazem ograniczenia wolności. Lecz gdyśmy zaczęli cudzy, zepsuty obyczaj naśladować, traciliśmy stopniowo cnotę, siły i bezpieczeństwo. Indywidualny interes wziął, Przewagę nad sprawą publiczną, uczucie obowiązku publicznego stępiało, wolność wyrodziła się w anarchię, państwo stało się bezsilnym i porządek zniknął. W czasach ustawicznego niebezpieczeństwa, w tym wstecznym kierunku naszej historii, nikt nie mógł rządzić, ratować energicznie, Bo nikt nie miał stosownej władzy, którą by szybko, jak tego okoliczności wymagały, mógł zaradzić złemu. Gdy niebezpieczeństwo ojczyzny doszło do stopnia dotykalnego i gwałtownego, naród przychodził dopiero do jego pojęcia. Zbierał się i radził, dawał ustawę. Siły i obronę państwu. Tymczasem siły te już nie wystarczały na obronę, nie mogły podołać złemu, bo ono miało dosyć czasu do rozszerzenia się i wzmocnienia. W ciągle pomnażających się niepokojach wewnętrznych i napadach zewnętrznych niebezpieczeństwa dla państwa były coraz gwałtowniejszymi i naglejszymi. Wtedy wyrodziła się potrzeba sprężystej i dobrze oznaczonej wykonawczej władzy. Konieczność energicznej władzy stawała się coraz oczywistszą. Prawa jednostki musiały być poniżone, bo nie byliśmy już zdolni do tej pięknej wolności, jakąśmy mieli za Jagiellonów. Daliśmy przewagę prywacie interesom osobistym, nad sprawą publiczną. Bezpieczeństwo więc kraju nakazywało ograniczyć wolność, państwo centralistycznym rządem opatrzeć i utworzyć silną władzę, która by miała prawa dozwalające jej w trudnych razach sprężyście, prędko, Samodzielnie i bez Sejmu wystąpić i zaradzić, bez straty czasu i wypadkom, które groziły całości i bezpieczeństwu państwa. Zrobiliśmy to w ostatniej dopiero chwili, ale i upadliśmy. Tak nam trudno było przekonstytuować się. Despoci sąsiedni skorzystali ze słabego stanu państwa – nie dali czasu do wyjścia z zamętu nowych reform. Uderzyli na słabych, rozgrabili ziemię i zniszczyli niepodległość narodu. W monarchiach jednostka wobec ogółu, który ma niby monarcha reprezentować, nic nie znaczy. U nas jednostka miała tyle praw, tak była uwzględnioną, że mogła mierzyć się z masą interes swój z interesem narodu. W monarchiach poniżenie jednostek poprowadziło do nadużyć niewoli, ale za to zabezpieczyło siły państwa. U nas prawa dające szerokie pole wolności jednostkom poprowadziły do nadużyć wolności i zniszczyły siły państwa. Widzimy z tego zogulizowania zasad naszych politycznych instytucji, że były to zasady zbliżone do zasad Ewangelii. Miłość, która daje prawa jedne dla wszystkich i z której rodzi się braterstwo i wolność historyczna, była podstawą, Warunkiem naszych instytucji, instytucje te były dla całego narodu, dla wszystkich, bo według ówczesnych pojęć, nie tylko Polski, ale i całego świata, narodem była sama szlachta. Prawa ludu zaledwie przeczuwano, lecz wolność i prawa szlacheckie prowadziły w postępie do wolności i praw Chłopów i zrównania się Dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna.